Nasza Ziemia. Plemiona świata kontra rządza pieniądza. NASO. Ostatnia monarchia tubylczej Ameryki. Indianie NASO, znani również jako Taribe, z łączną populacją około 4 tysięcy osób, należą dziś do jednej z najbardziej zmarginalizowanych grup tubylczych w Panamie. Większość naso skoncentrowana jest w jedenastu społecznościach żyjących nad zalesionymi brzegami Teribe, którą sami nazywają Thierdi, co znaczy Wodna Babcia lub Babcia Woda. Dzięki egzystencji we względnej izolacji naso zachowali wiele elementów tradycyjnej kultury oraz strukturę społeczną opartą na monarchii, jedno z ostatnich, jakie ostało się w Ameryce Łacińskiej. Źródłem ich podstawowego utrzymania jest rolnictwo na własne potrzeby, a także łowiectwo i rybołówstwo. Lud nad rzeki Teribe zachował również wiedzę o tradycyjnej medycynie naturalnej. Większość członków społeczności wiedzie swoją egzystencję zgodnie z rytmami rzeki. Około tysiąca Naso opuściło tradycyjne ziemie i przeniosło się do większych miast prowincji. Język plemienia wywodzi się z rodziny Chipcha i klasyfikowany jest jako zagrożony wyginięciem. Spokojny i harmonijny krajobraz ojczyzny Naso pozostaje takim wyłącznie z nazwy, od kiedy panowski rząd rozpoczął starania o lokalizację na ich terytorium Tamy-Bonik. Oprócz wcześniejszych problemów z własnością ziemi, w życiu rdzennych mieszkańców zagościło widmo wywłaszczeń i zniszczeń akumulowanych przez rządowy projekt. Opór ludu z nadrzeki Taribę przeciwko projektom hydroenergetycznym w regionie sięga 2004 roku. W 2006 roku w NASO doszło do rozłamu. pełniono od 1998 roku funkcję króla Tito Santana bez zgody reszty społeczności Udzielił pozwolenia na budowę Tamy Spolegliwość dotychczasowego monarchy Została poczytana jako zdrada i akt korupcji Tito został usunięty Zajmowanego stanowiska i wydalony ze społeczności Skutki jego decyzji Odczuwane są jednak nadal Rok rocznie konstrukcja hydroelektrowni posuwa się do przodu Okres szczególnego napięcia między rządami A indianami NASO Przypadł na lata 2007-2009 W odpowiedzi na odgórne narzucenie projektu i pierwsze przypadki niszczenia własności należącej do członków plemienia NASO zablokowali budowę lokalnej drogi służącej jako infrastrukturalne zaplecze dla tamy bolnik Przygotowali także dokument potwierdzający stanowisko NASO, pod którym podpisało się 600 członków społeczności. Retorsja panamskiego rządu była nieproporcjonalna. Dokonano licznych zatrzymań, za którymi poszły kilkudniowe areszty. Kulminacyjna faza represji przypadał na 30 marca 2009 roku. Gubernator prowincji Bocas del Toro wysłał 100 uzbrojonych policjantów w stronę wioski Duruj-Sansan. Na miejscu funkcjonariusze użyli gazu zawiącego oraz ciężkiego sprzętu. Zniszczono 30 budynków, w tym domy, kościół oraz centrum kulturalne Naso. W wyniku interwencji 210 członków plemienia straciło schronienie, zaś 8 dzieci zostało hospitalizowanych w wyniku kontaktu z gazem. Dwa tygodnie po tym wydarzeniu Solidarność z Indianami NASO wyrazili przedstawiciele rdzennych społeczności z Antylii i strefy około karaibskiej Konstrukcja Tamy Bonik popierana przez prezydenta Panamy i właściciela wielkiej sieci supermarketów Ricardo Martiniliego posuwa się do przodu We wrześniu 2012 roku grupa NASO pozbawiona już nadziei na skuteczne cofnięcie projektu ponownie zablokowała drogę dojazdową Jeden z protestujących Adolfo Vilgara wystosował ogólny apel. Prosimy o pilną pomoc, przynajmniej w złagodzeniu presji, jakiej doświadczamy ze strony rządu. Powiedzieliśmy, że musimy zapłacić krwią, ponieważ rząd nie słuchał nas i nie uznaje naszej ziemi. Felieton Damiana Żuchowskiego, dla Radia Wolna Media, czytał Cykada.